Ochrona buraków przed chorobami grzybowymi to zaczyna być coraz większe wyzwanie, przede wszystkim ze względu na odporności patogenów. O tym wie pan Jerzy Włodarski z Syngenty. To wiedza zaczyna się robić troszkę tajemna i trzeba bardzo pilnować nowości w chemii, prawda? No to jest, Teraz w tej chwili to jest priorytet właśnie, żeby szukać. Nowych produktów i nawet nie o nowej nazwie, tylko o nowym składzie, czyli substancje aktywne do tej pory nie stosowane w buraku. Dlatego, że większość produktów, które do tej pory były stosowane przez lata, nie było tak naprawdę wprowadzonych nowych fungicydów niemalże od lat, zawiera substancje aktywne, na które są już odporności, jeśli chodzi o serkospora beticola, czyli wywołujący chwościka burakowego. I to są. Te produkty, które do tej pory były stosowane, to są, to są produkty, które zawierają głównie cztery substancje aktywne, czyli tetrakonazol, tebukonazol, epoksykonazol i tiofanat metylowy. E, niektóre już nie działają jak tiofanat, tiofanat metylowy, a niektóre mają odporności od 20 paru do 70 paru. Ale te odporności chyba się jakoś w ogóle szybko zrobiły w ostatnich latach, a do tego w tym roku jeszcze no, istny Armagedon, prawda? Temu sprzyja też podozmian, że burak nie idzie tak jak powinien co 4 lata tylko częściej, niestety. Druga sprawa to akurat w tym roku jest sprzyjająca pogoda, bo mamy rzeczywiście wysoką temperaturę i wilgotność, temperaturę powyżej 15 stopni nocą, 25 stopni w dzień, plus wysoka wilgotność i wtedy chwościk ma rzeczywiście bardzo dobre warunki do rozwoju. Rok ubiegły był zupełnie inny, bo było sucho było ciepło, ale było sucho, więc tak naprawdę nie był to duży problem i często gospodarstwa z jednym zabiegiem fungicydowym poradziły sobie do zbiorów. A w tym roku dwa a w tym roku potrzebne są dwa zabiegi, to wszystko zależy od regionu, bo na południowym wschodzie zapewne tam będą potrzebne nawet i trzy, może niektórzy zastosują więcej, bo tam jest większa presja właśnie chwościka, a na północnym zachodzie możliwe, że sobie dadzą radę plantatorzy wykorzystując tylko jeden zabieg, zwłaszcza przy wczesnym zbiorze, a w tym roku ten wczesny zbiór, bo cukrownie rozpoczynają kampanię bardzo wcześnie. Dzisiaj mamy spotkanie z Pfeifferą Lange, który już rozpoczął kampanię. To rzeczywiście ten jeden zabieg w niektórych regionach mógł wystarczyć. Jeżeli ktoś będzie zbierał na drugą połowę listopada, no to musi jeszcze pomyśleć przy tych warunkach atmosferycznych o kolejnym zabiegu. Ale wspomniał Pan tutaj pierwszą metodę jednak mimo wszystko agrotechniczną, czyli prawidłowe zmianowanie, jako również sposób na poradzenie sobie z patologią. No to dlaczego w takim razie rolnicy nie stosują tego prawidłowego zmianowania, tylko sieją buraka tak często? Tutaj gra rolę opłacalność, tak? bo rolnik dzisiaj potrafi liczyć i, i porównuje opłacalność wielu upraw, czy to rzepak, czy pszenica, czy kukurydza, czy burak. I ten burak przychodzi coraz częściej, ale to nie tylko właśnie ten element, że burak przychodzi coraz częściej, ale na przykład że przed plonem do buraka często staje się kukurydza której też jest coraz więcej albo weźliśmy już parę lat temu na taki poziom bardzo wysoki areału a kukurydza, w no, kukurydzy chociażby w resztkach kukurydzy pożniwnych yy, przechowuje się yy, przez zimę ryzoktonia, stąd to jest akurat zły płodozmian zły yy, przedplon, ale w związku z tym, że tej kukurydzy też jest dużo burak idzie po kukurydzy i to też źle wpływa yy, na, na, na produkcję się buraka w tym roku też bardzo łatwo można zaobserwować, że ktoś zasiał burak po buraku, albo burak w miejscu, gdzie była pryzma w roku ubiegłym i w tym roku chwościk na takie pola wchodził bardzo szybko i trudno było uchronić się przed, przed taką presją. Czyli po raz kolejny widzimy, że ekonomia staje w pewnej sprzeczności z dobrą praktyką rolniczą. O, no, tu, tu się zgadza, rzeczywiście ekonomia staje w sprzeczności z dobrą praktyką rolniczą, ale... Tego nie unikniemy, tylko że w takich sytuacjach też trzeba sobie umieć radzić, bo też mamy e, środki ochrony roślin, prawda, też mamy e, właściwe e, maszyny, urządzenia, tak jak dzisiaj prezentuje Czajkowski Stryptil, e, no i temu też możemy e, zaradzić, mówię o tej presji chorób e, stosując nasiona zaprawione, Tutaj mówię o buraku, ale, ale możemy to traktować szerzej. Mówimy o, o zbożach, o rzepaku, o kukurydzy. Ale w buraku zaprawianie to już jest tradycja, a otoczkowanie jest standardem. Tak, zgadza się. Presja też na wczesne siewy powoduje też, że ta e, zaprawa się też często rozpuszcza w glebie e, wcześniej, gdy roślina jeszcze nie wschodzi, gdy zbyt długo zalega w ziemi. To też powoduje, że później jest większa znowu presja na list, na szkodników i trzeba znowu tych e, zabiegów insektycydowych stosować więcej. No tak, i później zabiegi fungicydowe, herbicydowe, chociaż dzisiaj jest taki trend na integrowaną produkcję, więc też my idąc za trendem myślimy o wprowadzeniu kolejnej zaprawy, która też uchroni buraka przed rizoktonią, myślimy o wprowadzeniu zaprawy z wbudowaną naturalną bakterią, która będzie atakowała montfika i ograniczała jego populację więc Mamy wiele też rozwiązań, które, które te zagrożenia będą ograniczały. Czyli właśnie, byłaby bo... to żywa zaprawa poniekąd, probiotyk? No tak, z tym związane było, było rzeczywiście wiele prac i długich prac, żeby to dobrze przygotować, aby, aby rzeczywiście ta bakteria utrzymywała żywotność przez właśnie taki dłuższy czas, który pozwalałby po wprowadzeniu tej bakterii przez jakiś czas później stosować i ona miała miałaby jeszcze funkcjonować, żyć w glebie i walczyć z montfikiem I walczyć z montfikiem, czyli być jeszcze wystarczająco żywotna, by być agresywna. Dokładnie tak, ale e, takie badania mamy, e, nawet e, produkt o nazwie klariwa jest w ostatnim etapie rejestracji, z tego co wiem, w Stanach Zjednoczonych, e, więc mamy nadzieję, że w najbliższych latach wejdzie też do, do Unii Europejskiej, chociaż tutaj e, to też można powiedzieć, że różne obostrzenia, różne mogą jeszcze spow że to ten proces się szybciej zakończy bądź dłużej, ale jest to też element taki nowoczesnego rolnictwa.